Rozdział 19. Nefi przygotowuje płyty z metalu i zapisuje na nich dzieje swego ludu. Bóg Izraela przyjdzie na świat w 600 lat od opuszczenia Jerozolimy przez Lechiego. Nefi opowiada o jego cierpieniach i ukrzyżowaniu. Żydzi będą znienawidzeni i rozproszeni aż do ostatnich dni, kiedy nawrócą się do Pana. I stało się, że z nakazu Pana sporządziłem płyty z metalu abym mógł na nich zapisać dzieje mojego ludu. I na płytach, które zrobiłem, zapisałem dzieje mego Ojca, naszą wędrówkę przez pustynię, proroctwa mego Ojca oraz wiele moich własnych proroctw. I gdy to czyniłem, nie wiedziałem, że Pan nakaże mi przygotować te płyty, dlatego dzieje mojego Ojca, rodowód Jego Ojców i większość naszych przeżyć na pustyni są spisane na pierwszych płytach, o których wspomniałem. Zatem co nastąpiło, zanim przygotowałem te płyty, jest zapisane bardziej szczegółowo na pierwszych płytach. Gdy zgodnie z przykazaniem przygotowałem te płyty, ja, Nefi, otrzymałem przykazanie, aby pisać na nich o służbie kapłańskiej oraz przytoczyć w nich jasne i cenne wyjątki z proroctw, by zapisane zostały zachowane dla nauczania mojego ludu, który posiądzie te ziemię, a także dla innych ważnych celów znanych tylko Panu. A więc ja, Nefi, pisałem bardziej szczegółowo na tych drugich płytach o wojnach, walkach i zniszczeniu mojego ludu, Uczyniwszy to, nakazałem im, że mają tak samo czynić, gdy mnie już nie będzie. Nakazałem im też, aby przekazywali te płyty z pokolenia na pokolenie, to znaczy prorok prorokowi, aż do otrzymania innych przykazań Pana. O przygotowaniu tych płyt napiszę później, wobec tego przechodzę do tego, co zapowiedziałem, a czynię to, aby znajomość szczególnie świętych spraw przetrwała pośród mego ludu. I piszę na tych płytach tylko to, co uważałem za święte. Jeśli w tym błądzę, odnosiłoby się to też do dawnych proroków I nie usprawiedliwiam się ze względu na innych Jednak przyznaję swoją słabość w tym, co czynię Bo jestem śmiertelny Oto niektórzy ludzie uważają pewne sprawy za Ważne zarówno dla ciała, jak i dla duszy Inni mają je za nic i depczą po nich Ludzie depczą swymi stopami samego Boga Izraela To znaczy mają go za nic i nie słuchają jego rad I przyjdzie on Zgodnie ze słowami anioła, w sześćset lat od czasu, gdy mój ojciec opuścił Jerozolimę. I świat ze względu na niegodziwość ludzi będzie go miał za nic. Dlatego ubiczują go i on na to pozwoli. Będą go bili i on na to pozwoli. Oto będą na niego pluli i on na to pozwoli z racji swego miłosierdzia i cierpliwości wobec ludzi. Oto Bóg naszych ojców których wyprowadził z niewoli egipskiej i zachował na pustyni. Zaprawdę, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, według słów anioła, wyda się w ręce niegodziwych ludzi jako człowiek aby został podniesiony zgodnie ze słowami Zenoka i ukrzyżowany zgodnie ze słowami Neuma i złożony w wykutym w skalę grobie, jak powiedział Zenos, w związku z trzema dniami ciemności, co będzie dane jako znak jego śmierci ludziom zamieszkującym wyspy, morza, a szczególnie tym, którzy są z domu Izraela. Albowiem tak powiedział ten prorok, zaprawdę Pan Bóg nawiedzi wtedy cały dom Izraela, Niektórych nawiedzi, przemawiając do nich z racji ich prawości, przynosząc im wielką radość i zbawienie. Innych nawiedzi grzmotami i błyskawicami swej mocy, przez burze, ogień, dym i chmury ciemności, przez rozdarcie ziemi i wyniesienie gór. Wszystko to nastąpi, mówi prorok Zenos, skały ziemi będą pękać i słysząc jęki ziemi, wielu królów na wyspach morza zawoła pod wpływem ducha Boga, Bóg wszelkiego stworzenia cierpi. A co się tyczy tych, którzy są w Jerozolimie, mówi ten prorok, będą oni nękani przez wszystkich ludzi, bo ukrzyżowali Boga Izraela i odwrócili się od Niego, zaprzeczając znakom, cudom, mocy i chwale Boga Izraela. I ponieważ odwrócili się od świętego Boga Izraela, mówi prorok, i wzdradzili nim, będą się błąkać podczas tego życia, przestaną być narodem, staną się przedmiotem szyderstwa i pośmiewiskiem i będą znienawidzeni pośród wszystkich narodów. Jednakże gdy nadejdzie czas, że nie będą się więcej odwracać od świętego Boga Izraela, wtedy wspomni on obietnice, które dał ich ojcom. Wspomnij wtedy wyspy na morzu, gdyż według proroka Zenosa Pan powiedział Zgromadzę z czterech krańców świata wszystkich, którzy są z domu Izraela. I cała ziemia ujrzy zbawienie Pana, mówi prorok. Każdy naród, plemię i lud każdego języka będzie błogosławiony. I ja, Nefi, piszę to dla mojego ludu, że może będę mógł ich nakłonić do pamiętania o Panu, swym odkupicielu. I mówię to do całego domu Izraela, jeśli stanie się, że otrzymają te słowa. Oto martwię się o tych, którzy są w Jerozolimie, co czyni mnie słabym, nawet we wszystkich moich stawach. Oto jeśli Pan nie byłby mi miłosierny, objawiając mi o nich, jak dawał objawienie prorokom w dawnych czasach, ja także bym zginął. I jest to pewne, że objawił o nich wszystko prorokom w dawnych czasach. Objawił także wielu prorokom o nas samych i jest to zapisane na mosiężnych płytach, Powinnyśmy więc to znać. I ja, Nefi, uczyłem o tym moich braci, czytając im wiele z tego, co było wyryte na mosiężnych płytach, aby wiedzieli, co w dawnych czasach czynił Pan ludziom na innych ziemiach i czytałem im wiele z ksiąg Mojżesza, ale aby bardziej przekonać ich do wiary w Pana, ich odkupiciela, czytałem im słowa proroka Izajasza i odnosiłem do nas wszystko w Pismach Świętych, abyśmy się tego uczyli i mieli korzyść. Dlatego powiedziałem im, słuchajcie słów proroka, wy, którzy należycie do domu Izraela i jesteście odłamaną od niego gałęzią, Słuchajcie słów proroka skierowanych do całego domu Izraela i porównujcie je do siebie, abyście mogli mieć nadzieję tak samo jak wasi bracia, od których zostaliście odłamani. Tak ten prorok pisał.